a chociaż wydawałoby się z drugiej strony, że no, no właściwie co, co miałoby być więcej, wiadomo. No, wiadomo, że Einstein był geniuszem, wiadomo, że stworzył teorię względności, wiadomo, że e, wyglądał troszeczkę z taką rozczarowaną czupryną, miał prezencję. E, a o Tolkienie, no to oczywiście. No, Tolkien napisał, tak jak mówiłem, władcy pierścieni, hobbitans. Co można jeszcze o Tolkienie powiedzieć, no, generalnie? No, tak, takie trochę. Mm,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 zagłębić, także no wielce ekscytuje mnie perspektywa zagłębienia się w biografię Jennego Aiva i to jest właśnie kolejny punkt w tym łańcuchu takim przyczynowo czy skojarzeniowym wokół Steve'a Jobsa czy wokół Apple'a um, hmm, hmm, hmm, hmm. ale to nie koniec, ja myślałem do niedawna, że, że na tym się ta sprawa kończy, natomiast wcale nie, okazuje się, że no, żeby podzielić się z Tobą bardzo, bardzo świeżą nowością, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niedawno trafił w moje ręce audiobook I Vos. I I Vos to jest książka, o której słyszałem co prawda już dawno, ale dopiero niedawno mi się przypomniała. Jest to książka autorstwa Steve'a Wozniaka,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 no i oni oboje jednak stworzyli tą wielką markę Apple. Hmm. I co ciekawe, widziałem nawet polską kładkę tej książki was udowadniającą mi, czy dającą mi do zrozumienia, że polskie wydanie tej książki istnieje ku mojej wielkiej radości i uciesze. Bardzo się cieszę, że jest na polskim rynku dostępna. Super.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 coś czego się zupełnie absolutnie niespodziewalne. a mianowicie a mianowicie to że autor obrał sobie taką manierę styl pisania tej biografii w sposób powieściowy.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 wirtualna internetowa biblioteka dostępnych za darmo i legalnie audiobooków nagrywanych w różnych językach, chociaż dominują ym, książki nagrane w języku angielskim. E, świetna inicjatywa, gdyż y, ludzie wolontaryjnie angażując się w ten projekt no, zdecydowanie mnóstwo wartości wnoszą w y, doświadczenie innych osób na planecie. Więc no, to jest, y,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 naukową lub pseudonaukową, taką sprawozdawczą. Um, czyli bez tego polotu, bez tej magii yy, powieści. Natomiast yy, w tym przypadku, że autor sięgnął po, po ten unikatowy koncept, to zostało uzyskane w efekcie takie dosyć osobliwe, unikalne doświadczenie. Przykładem jest yy, jedna z książek Ericha von Denikena. No, kto wie, być może któregoś razu wspomnę o nim w Molium,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 szpraniem w przeszłości, w poszukiwaniu anomalii, w poszukiwaniu rzeczy, które nie da się wyjaśnić lub bardzo trudno wyjaśnić przez oficjalną naukową narrację, przez to, czego dowiadujemy się w nauczelni czy w szkołach. Paleoastronautyka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 tej książki odnalazłem powieść, w cudzysłowie, w cudzysłowie, tak z czym, że nie mogę, powieściowy charakter, jakąś wymyśloną, fikcyjną formę fabularną, wymyśloną właściwie um, tylko po to, żeby, żeby jakoś uprzyjemnić, czy ułatwić czytelnikowi um, odbiór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 Bardzo czarowne, bardzo czarowne i unikatowe doświadczenie. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła w tej biografii. Drugą rzeczą są, są fakty z życia Vincenta, przedstawione w tej książce. Fakty, o których nie miałem bladego pojęcia, a właściwie nie tylko nie miałem bladego pojęcia, co wręcz w ogóle zaprzeczają temu, co wiedziałem. Bo tak jak powiedziałem, miałem pewną odrobinkę wiedzy na temat Vincenta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 te czasy i jemu współcześniku nie docenili, nie dojrzeli talentu na wystarczającą skalę, no więc, więc postrzegałem go jak, jako takiego dosyć artysta w trudnej sytuacji, eufemistycznie mówiąc, hmm, który no po prostu miał ciężki los, bo tak mu się przydarzyło.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 On wybierze, więc no taki troszeczkę polczek w maśle, <śmiech> um, także osobliwie mówiąc, ale um, no okazuje się, że hmm, o ile jego brat, no bo Vincent miał między innymi brata, o ile jego brat Teo poszedł faktycznie tą drogą, um,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 chociaż on tam hmm, troszeczkę turbulencji przeżywa, kształcąc się na, na takiego, w cudzysłowie, sensie, misjonarza, to jednak udaje mu się trafić hmm, w którymś momencie na taką własną misję hmm, do takiej osady, do takiej małej, górniczej osady, gdzie ludzie pracują hmm,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 jakby że taki, no w ogóle zaskakujący, rozstrzymiowy. Czyli on po prostu, jak on się zauroczył w jakiejś kobiecie, to bez względu na to, czy ta kobieta tam była wolna, czy nie, czy ozajemniała jego uczucia, czy nie, to on nie widział innej możliwości, jak tylko to, że oni muszą się kochać. Oni, oni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 jest już zaręczona. Ha. No ale Vincent, no, hmm, niewiele sobie z tego robi. Przypomina mi się książka Wincenta, nie, Wincenta, Williama, Williama Whartona pod tytułem ja O Whartonie nagrywałem molium już. Odsyłam, odsyłam, jeżeli lubisz Whartona.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 a dla drugiej strony staje się to takim byciem prześladowaną przez jakiegoś maniaka wręcz. Psychopatę? O. I no niestety widzimy ten scenariusz, który powtarza się w tej książce. On nawet niejednokrotnie występuje. Najpierw poznajemy Urszulę, ale później poznajemy kuzynkę Wincenta, która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 jakby wkracza do domu tej gozynki, gdzie już nie chcą go widzieć, nie chcą mieć już z nim nic do czynienia ale on tam jakoś jakoś, jakoś mu się tam skroczyć i staje twarzą w twarz z wujem czy stryjem czy kimkolwiek I, i próbuje jakby wynegocjować stanowczo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 i jakoś wzdłuż wzdłuż tych swoich wędrówek stał sobie w którymś momencie sprawę, że ma takie niepokojące odczucie, że jest śledzony. No i w którymś momencie w końcu przyłapał, na początku nie dał po sobie tego poznać, że przyłapał, ale przyłapał osobę, która go śledziła. Okazało się, że to jest pewna niewiasta, która z jakichś tajemniczych powodów chodziła za nim, w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 bezinteresowne takie wsparcie taka bezinteresowna wiara, za którą nie stoi jakakolwiek interesowność wiara bez zawodu czyli wiara, która nie zostanie później że czy zepsuta po prostu zawodem, że tak naprawdę osoba, która wspiera myśli sobie, że może to się jej zwróci i doznaje zawodu w którymś momencie, że to się nie zwróciło tam nie, nie tego typu rzecz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 Co więcej, w którymś momencie mamy taką scenę w późniejszej części książki, gdzie dowiadujemy się, że Teo segregował bardzo pieczołowicie wszystkie nasyłane przez Wincenta prace: wszystkie rysunki, wszystkie obrazy, wszystko miał bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie posegregowane, podatowane, poetykietowane. To wszystko, jak gdyby stanowiło jakiś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 że spotykamy tak wiele znanych, tam bardzo dobrze nazwisk, malarzy w jednym miejscu. Dowiadujemy się, że oni wszyscy byli swego czasu w jednym miejscu, razem sobie tam psocili, działali. <śmiech> Jednego z nich nawet w którymś momencie znajdujemy w jednej z epickich scen leżącego gdzieś na ławce, śpi sobie na ławce, gdzieś publicznie, yy, głowę mającą opartą na własnych butach. No, <śmiech> wypasto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 Generalnie, no tam Vincent był przedstawiony, jak wiele pracy włożył, żeby powołać to do życia, szczególnie marketingowo, jak wiele on tam e, kontaktował się z prasą, e, żeby to rozdmuchać, uczynić publicznym, e, jak się zajmował korespondencją z chętnymi, których napływało coraz więcej. No w ogóle, no, pełną parą się w to zaangażował, e, bardzo, bardzo mocno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 bo to w którymś momencie zapascynowało, zapalił się do tego pomysłu, żeby zamieszkać razem z Gogenem i razem z nim pracować, tworzyć. Co z tego wyszło jak bardzo ogniste, to się dowiadujemy z powieści. Też bardzo interesujący smaczek dla każdego właśnie, miłośnika sztuki, hmm, który chciałby poznać wiele, wiele rzeczy za kurtynę, za kulis, tego wszystkiego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 Um, hmm, hmm, hmm. chcę tu jeszcze wybrać, żeby przytoczyć do moim przeglądam, przeglądam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 I tak jak Mako um, poruszał się, porusza się nadal zresztą w sporej mierze w świecie science fiction i fantasy, nagrywając takie wielkie uniwersa jak Wszechświat DIUM, o której opowiadałem, to jest science fiction, taka saga, w którym się rozdziale Molium, czy Wszechświat Gwiezdnych Wojen, czy Wszechświat i taka Asimowa fundacja tylko roboty imperium galaktyczne,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 Um, to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo metro. Hmm, hmm, hmm. Um, jest co najmniej kilka ciekawych kwestii wokół metro <śmiech> czy metra, jak woisz. Dla mnie ja generalnie nie gustuję za bardzo w postapokaliptycznych klimatach. Niemniej jednak akurat w metrze z tego czasu zagustowałem. Na chwilę, ale tylko na chwilę. I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 Niemniej jednak wiele osób gustuje w teren i z pewnością się ucieszy, że jest ktoś, kto nagrywa cały czas nowe tomiki Torego Paczepa, który niestety niedawno, nie tak dawno temu zmienił, zmienił lokalizację opuszczając ten, ten ziemski padół. <śmiech> Ale książki zostały do całkiem sporo i być może nawet większość z nich nagrana przez, przez bohatera dzisiejszego wywiadu, którym jest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 Oraz tradycyjnie zapraszam do odsłuchania kolejnych. Kolejnych, które są w drodze. Tak. <laughs> okay. Mówił do Ciebie, do Was, Thomas TJ Lee. Życzę przyjemnego poranka, wieczoru, nocy, dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.